na pokazach Waltry tłumy rolników raz większe, raz mniejsze, a moim rozmówcą jest Pan Adam Wiatroszak, z którym spotkałam się w Bydnarach, dokładnie tam, gdzie odbywa się AgroShow, tutaj na pasie startowym lotniska aeroklubowego odbywa się pokaz ciągników Waltry. Pokaz nieco inny niż zazwyczaj pokazy bywają, bo wszyscy jeden po drugim wsiadają do ciągnika i mogą praktycznie i własnoręcznie wypróbować możliwości tych ciągników. Tak zawsze urządzacie pokazy, czy to tylko tym razem takie bardzo praktyczne? Zazwyczaj pokazy odbywają się w polu, natomiast my chcieliśmy złamać standardy, dlatego też tegoroczne demotur, które tutaj w Polsce jest częścią europejskiego demoturu przygotowaliśmy w formie jakby stacji treningowo-pokazowych. Całość pokazów jest podzielona na cztery stacje na których nasi odwiedzający z, mają możliwość zapoznania się z informacjami na temat nowości, na temat kosztu, niskich kosztów serwisowania ciągników, jest możliwość pojeżdżenia zastosowaniem układu jazdy tyłem Twin Track, test y, hamburca postojowego Hill Hold. Y, nie zabrakło także również stacji z ciągnikami, które pracują w polu, stacja gdzie można spróbować jak ciągnik zachowuje się w transporcie oraz y, tradycyjnie stacja z pracy z ładowaczem czołowym. Czyli stacji jest cztery, bo nie jest to droga krzyżowa, więc nie musi ich być 14, która Pana zdaniem jest najciekawsza? według mnie zazwyczaj najwięcej emocji wywołuje stacja z pracą ciągników w polu. Ludzie zazwyczaj są przyzwyczajeni do tego typu pokazów i też te stacje cieszą się popularnością najwięcej. Natomiast każda z tych stacji, oprócz tej stacji polowej, standardowej, budzi duże zainteresowanie, ponieważ każdy z uczestników jeździ tymi ciągnikami, każdy ma za zadanie jeździć to jest nasza domena, żeby każdy usiadł za kierownicą naszych traktorów, aby poczuł się jak operator podczas pracy w polu. Czy duże szok poznawczy ma ktoś, kto przesiada się z ciągnika 20-letniego do fabrycznie nowej walt Anno Domini 2015? Niejednokrotnie jest to może szok, natomiast nie aż tak duży, ponieważ ludzie już zdążyli się oswoić z myślą, iż nowoczesne ciągniki technologicznie nie odbiegają zbyt mocno od komfortowych, nowoczesnych samochodów. A nawet je przewyższają chyba czasami? Tak, czasami nawet je przewyższają. Natomiast jest to miłe zaskoczenie, kiedy jest w ciągniku amortyzowana oś, wentylowane fotel amortyzowane we wszystkich płaszczyznach, takich, które dopasowuje amortyzację do wagi ciała, klimatyzacja, klimatronik, panoramiczne okno dachowe i wiele innych tutaj unowocześnie łącznie z tempomatami i przekładniami bezstopniowymi. Jest to na pewno duża odskocznia od tradycyjnych ciągników, które znamy z naszej historii dotychczasowej. Jedno, co mnie najbardziej szokuje w Waszych ciągnikach, aczkolwiek doceniam, że jest to bardzo użyteczne rzeczywiście, to jest możliwość odwrócenia fotela o 180 stopni i jazdy tyłem, tak jakby, ale to przecież i w leśnictwie, i w rolnictwie. Się y, przydaje, prawda? Tak, oczywiście. Układ jazdy tyłem Twin Track, y, jest to układ, y, jakby długi układ kierowniczy montowany w ciągniku. Jest to montowane y, na w linii montażowej, także nie ma tutaj niepotrzebnej ingerencji po wyprodukowaniu ciągnika w jego układ napędowy. Y, pozwala to na identyczną pracę w obu kierunkach jazdy, natomiast na pewno układ jazdy tyłem Twin pozwala zaoszczędzić czas tutaj, paliwo, a także wpływa pozytywnie na, na jakby na fizjologię kierowcy. Nie, nie trzeba się odwracać, ani spędzać godzin za kierownicą z odwróconymi do tyłu plecami ze wzglętej pozycji. Na pewno jest to duże ułatwienie też dla operatora, wygodniejsza praca no i sporo także oszczędności. Demotur będzie odbywał się jeszcze w całej Polsce. Jak wiele spotkań przed nami? Demotur tegoroczny Tutaj pierwsza jakby część demoturu odbywa się w Bednarach, łącznie tutaj prawie dwa tygodnie na, na, na terenie lotniska będziemy tutaj do 15 maja. Natomiast druga jakby część demoturu to będzie już będą jesienne pokazy polowe w różnych miejscach w Polsce, ale o tym więcej informacji na pewno tutaj na stronie internetowej, a także w naszym czasopiśmie w Tim.